Brona wirnikowa to rozwiązanie do mechanicznej walki z chwastami. Chociaż dzisiaj wszyscy pytamy, a czym to pryskać, to jednak często pada również pytanie, a może nie pryskać, ale opielać. Zwłaszcza w rolnictwie ekologicznym ma to duże znaczenie. Pan Marcin Kowalewski z firmy Expo jest moim rozmówcą, a stoimy na targach Polagra Premiery przy nowej bronie wirnikowej. Czy to jest nowość, to jeszcze nie trafiło na rynek, czy już są pierwsi nabywcy? Już pierwsze sztuki zostały sprzedane. Do, na rynek bułgarski. W Polsce jeszcze nie została sprzedana żadna sztuka. No i Myślę, że w tym roku będzie to systematycznie wprowadzane i myślę, że no coraz więcej użytkowników będzie z tej maszyny korzystało. Bo i szczególnie właśnie w tych uprawach ekologicznych. Tak? No bo ta maszyna ma służyć do dopielenia chwastów, właśnie nie używać środków chemicznych. No myślę, że z czasem to będzie coraz bardziej systematycznie wprowadzane. Również to w sytuacji, gdy nie ma zarejestrowanego herbicydu, w Łubinie nie mamy zarejestrowanych herbicydów powschodowych, tylko, że w Łubinie troszeczkę węższe rządki są i chyba ona by nie zdała egzaminu, tak jak zdaje egzamin w kukurydzy, słoneczniku albo soi, prawda, gdzie mamy rządki szersze. Myślę, że w najbliższych miesiącach dział konstrukcyjny sprawdzi właśnie możliwość stosowania tej maszyny w Łubinie i... Mam nadzieję, że w niedługim czasie w zasadzie można będzie ją stosować w każdych uprawach. Powiedzmy coś o jej konstrukcji. Ile waży, jaka szerokość, jak jest zbudowana, z jakich elementów? Przedstawiona wersja ma szerokość roboczą 4 metry. Jest składana hydraulicznie. Zęby sprężyste o przekroju 35 na 35 Stal robocza jest wykonana z hardoxu, czyli ta wzmocniona, która w zasadzie nie ulega jakimś tam większym uszkodzeniom. Chcemy te gwiazdy tych wirników, yy, jaka to średnica? To jest 40 cm będzie? 550 mm. Każdy z tych elementów jest ułożyskowany. Czy smarować jest... trzeba samodzielnie, czy to jest samosmarująca jest to konstrukcja? To samo, są samosmarujące, a elementy są wykonywane u nas na laserze także jesteśmy w zasadzie w stanie zapewnić dostępność części w każdym momencie za nami stoją również Wasze nowości, w tym roku widzę Wasze stoisko obfituje w nowości bo są to dwa wały jeśli mówimy o wale Jacek Gladio Szerokość robocza 6,30, średnica walca 800 mm. Te ostrza wykonane też również ze stali hardox, czyli tej wzmocnionej. Maszyna służy do cięcia resztek pożniwnych, zarówno w kukurydzy, jak i innych pozostałościach, po zbiorach. Ma za zadanie pociąć wszystkie łodygi, wymieszać z glebą i ułatwić później przy orce, żeby te wszystkie resztki były przykrytej z ziemią. No ale normalnie byśmy zrobili to talerzówką. Jaka więc jest wyższość takiego wału w stosunku do talerzówki? No nie w każdych warunkach sobie talerzówka poradzi, tak? Tutaj jednak wał można zalać jeszcze wodą, co zwiększa jego ciężar. I, i no, w ciężkich warunkach no, ta ostrza jednak... Ona będzie też, można powiedzieć, w jakiś sposób jako mulcher, tak? Czyli resztki będą zarówno pocięte, jak i wymieszane z ziemią. A sama jej masa bez zalewania walców wodą? 2,850 bez wody, 4,440 z wodą. Czyli prawie 3 tony bez wody, no talerzówka trzytonowa, no to już naprawdę nie każdym ciągnikiem to podniesiemy, to tylko większymi ciągnikami. I nie, nie, nie przy takiej szerokości roboczej. Nie mamy... przy takiej szerokości. Mhm, mhm, mhm. Mh. Jaki ciągnik jest potrzebny, żeby skutecznie, sprawnie, no pewnie też prędkość minimalna byłaby potrzebna to znaczy, jak w talerzówce, żeby czy, to dobrze działało. Znaczy prędkość właśnie musi być odpowiednia, tak? Bo tutaj przy tej maszynie zalecamy w granicach nawet 20 km na godzinę. Czyli bardzo szybko. Bardzo szybko, no wtedy jednak przy tej prędkości będzie najbardziej ta maszyna efektywna, tak, Bo przy mniejszej, to no, nie będzie tego efektu. No jednak no, ona działa na zasadzie, powiedzmy, też wirnika. Także im większa prędkość, tym lepszy efekt pracy. No, w porównaniu z pracą talerzówką, to daje jeszcze oszczędność czasu z racji tego, że będziemy jechać prawie dwa razy szybciej. I przy tej szerokości na pewno też jest zalecana mniejsza moc ciągnika, jak przy Przy tej szerokości no, podajemy teoretycznie w granicach 110 koni, ale no wiadomo, że są różne warunki w polu i dobrze byłoby, żeby z tą maszyną przy tej szerokości pracował ciągnik około 150 km? No, najczęstszym grzechem, mówię w cudzysłowie niedopatrzeniem raczej rolników jest zapinanie zbyt małych ciągników do zbyt dużych talerzówek, co skutkuje tym, że ciągnik nie daje rady uciągnąć talerzówki z należytą prędkością, w związku z tym talerzówka nie działa tak jak należy. A co się stanie z tą maszyną, jeśli będziemy jechali nią za wolno albo za słabym ciągnikiem? No wtedy właśnie przy tej mniejszej prędkości nie będzie tego wizualnego efektu pracy. Ale merytorycznie sam efekt pracy będzie wykonany, czy nie? No nie, musi być jednak ta produkcja zachowana. Czyli to problem jest taki sam jak z talerzówką. Mm. Korzyść polega na tym, że zrobimy to mniejszym ciągnikiem. Mniejszym w porównaniu z, z talerzówką no o tak. tych samych parametrach. o, o tych samych par parametrach wymiarowych, tak. Mm. No, jeśli o to chodzi, dokładnie. Obok e, drugi wał, to Jacek, jacek, jacek. E, Impuls. Właśnie, co za wał? Proszę powiedzieć w szczegółach. No ten wał służy do, przy, przede wszystkim do uprawy zarówno przed siebem, jak i do łąki pastwisk, do napowietrzania tych łąk. Wykonany jest z odlewów, z żeliwa sferoidalnego, czyli to jest też to żeliwo bardziej wytrzymało tego typowego szarego. No ciekawa konstrukcja, na razie na polski rynek jakoś nie ma zainteresowania, ale, ale, ale maszyna jest naprawdę sprawdzona i warta Zaciekawienia. Jeśli chodzi o te typowe wały z żeliwa, które są używane do uprawy przedsiewnej, jak i posiewnej, no tutaj jest po prostu nowość tak? No, do uprawy takiej typowo do łąki paswys, tak Nasze maszyny są stosunkowo niedrogie do zagranicznych producentów i tutaj no tak, no, przede wszystkim co tutaj za nami stoi? Doświadczenie, 25-letnie w zasadzie my jako pierwsi zaczęliśmy produkcję wałów, to Pierwsze, no, dwa lata gwarancji na maszyny, to też jest bardzo ważne, bo nie każdy tyle daje. Serwis w zasadzie jest zawsze wykonywany, jeśli nie na drugi dzień, to obligatoryjnie mamy 14 dni na to. Także myślę, że tutaj na maszynę, jak warto, warto na nie zwrócić uwagę.